Maciej Szamowski, Kronika Gier mamy 29 grudnia 2009, jest godzina 7.36 rano no muszę się z wami podzielić radosną nowiną, już niedługo kupię iPhone'a, także myślę będziemy mogli wtedy porozmawiać z Julesem trochę o grach na iPhone'a i iPoda Touch na Kronice Gier Co jeszcze? Pojawiły się nowe tapety z Mass Effecta 2 z nowego trailera bardzo mi się podobają, niestety panowie z Bioware, tutaj muszę ich zganić nie dali tapet widescreen tylko wszystkie są w standardowej proporcji 4-3 no i y, maksymalna rozdzielczość to 1900 coś więc y, nie 1900, 1600, 1600, no, na 1200 więc tapeta jest za mała na, mój, na moją rozdzielczość i nie mogę sobie ich ustawić znaczy mogę, ale nie chcę co mogę jeszcze powiedzieć Soul Calibur 4 naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba to cała ta otoczka wokół e, gameplayu, jaka jest zrobiona. Fabuła jest no nie warta w ogóle jakiejkolwiek uwagi. E, menu i w, cały jakby interfejs użytkownika no, jest mocno obciachowy i mocno beznadziejny, ale mimo tego e, gra mi się naprawdę podoba, oferuje całkiem niezłe i spore możliwości. Już zacząłem sobie przerabiać własną postać. No, bardzo, bardzo mi się podoba. Świetna bijatyka. Co jeszcze? Co jeszcze? Zobaczymy, co dzień dzisiaj przyniesie, tak naprawdę. Ale po wczorajszych rozmowach na kronice odnośnie poligami, game cornera i krzysia no lifea, postanowiłem, że również zostanę takim no lifeem. Stąd ten. Audiolog o godzinie 7.38.